o co Cię pyta przesiądź się tam, tutaj usiądź sobie o kiedy jest zgłoszone słowo to słuchamy słowa słowo ma najwyższą rangę my tak uczymy dzieci tak się u nas uczy dzieci tak w kościele uczymy dzieci szacunek dla słowa bo kiedy jest szacunek dla słowa rozumiecie? i może być ból duszy to jest ważne bo to są smutki ku upamiętaniu ale to jest sfera nadprzyrodzona to jest sfera nadprzyrodzona chcę wam coś przeczytać przyjaciele chcę żebyście zobaczyli jak wyglądają rzecz jest w księdze Izajasza w 28 rozdziale od 16 wersetu. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja kładę na syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy weń, ten się nie zachwieje. I uczynię prawą miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa. Zmiecie grad, A krajówkiem zaleją wody I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane A wasza umowa z krainą umarłych Nie ostoi się Gdy nadejdzie klęska potopu Zostaniecie zdeptani Ilekroć nadejdzie, pochwyci was A będzie nadchodzić każdego ranka We dnie i w nocy I tylko grozą Będzie rozumiane objawienie Gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć I za wąskie przykrycie, aby się można otulić Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym Jak na w dolinie Gibeon się uniesie Aby dokonać swojego dzieła Niesamowite to jego dzieło Aby wykonać swoją pracę Dziwna ta jego praca Teraz więc nie drwijcie Aby nie zacieśniły się więzy wasze Gdyż słyszałem od wszechmocnego Pana zastępów że postanowiona jest zagłada całej ziemi takie słowo miałem wam w ogóle o czym innym dzisiaj mówić ale to słowo do mnie dotarło dzisiaj dotarło do mnie to słowo i Bóg mówi tak to co się wydarzyło na krzyżu Golgoty jest początkiem absolutnym początkiem Twojego wejścia w nadprzyrodzoność. Na Chrystusie nie możesz się zawieść. Na Duchu Świętym w Tobie nie możesz się zawieść. On jest mocno ugruntowany. On jest umocniony. To nie zachwieje się. Rozumiesz? Prawo krzyża nie zachwieje się prawo krzyża nie zachwieje się w jakiejkolwiek dziedzinie życia stoisz i, i, i, i, i ty próbujesz się, jakby i twój umysł się chwieje, to pamiętaj prawo z Golgoty jest niezachwianym prawem i uczynię prawo miarą, mówi Bóg prawo miarą, to co się wydarzyło na krzyżu uczynię miarą a sprawiedliwość, czyli to co zrobiłem dla was na krzyżu Golgoty uczynię wagą Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grata, kryjówkiem zaleje woda. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg dziś przychodzi do życia każdego człowieka i w ostatnim czasie Bóg do niej powiedział: Jest taki czas, czas w naszym kraju, aż nie tylko w naszym kraju, że Bóg przychodzi, aby wstrząsnąć tym, czym, żeby ostało się to, co, czym wstrząsnąć się nie da. Jest czas wstrząsu dzisiaj. Jest czas wstrząsu. Ale jaki to jest wstrząs? to nie jest wstrząs ku potępieniu dzieci Bożych, to jest wstrząs ku podniesieniu dzieci Bożych to jest wstrząs, który doprowadza do tego, że każda chora rzecz w naszym życiu zaczyna padać jak pies każde kłamstwo, które było ładowane w nas przez lata, zaczyna padać zaczyna padać w nas to, co sami sobie wymyśliliśmy zaczyna padać w nas to, co religia w nas włożyła, zaczyna padać jest napisane, że wasza umowa ze skrajną śmierci nie ostoi się Bóg daje ci obietnicę Bóg daje ci obietnicę Jak przyjąłeś Jezusa, jak mój Duch wstąpił w ciebie To żadna śmierć się w tobie nie ostoi Żadna śmierć Wszystko co było śmiertelne zostanie podniesione do rangi życia Nic się w tobie nie ostoi co było śmiertelne jeżeli na to pozwolisz Jeżeli zaczniesz patrzeć w sferę ducha To każde kłamstwo wylezie do wierzchu Rozumiesz? Fałszywi ludzie od razu się obnażą Kiedy zobaczysz też kłamstwa w twoim umyśle One się pojawią Będziesz mógł je wypluć po prostu Rozumiesz o co chodzi? Wyplujesz je Rozumiesz? Po prostu to wyjdzie z ciebie To wyjdzie z twoich rodzin To wyjdą kłamstwa między tobą a twoją żoną A między twoim mężem Wyjdą A ty będziesz mógł je kopnąć Rozumiesz? Pewni ludzie, którzy do tej pory byli uważani przez Ciebie za stabilnych i za silnych, padną na twarz. Okaże się, że kłamali. Halleluja! Bo to było nieodzowne. Rozumiesz, to było nieodzowne. Bóg mówi do Ciebie, że gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. O co chodzi? Potop to jest woda. Woda to jest symbol Bożego Ducha, który uderza. Boży Duch dziś uderza w życie Kościoła. Nie po to, żeby niszczyć. Są tacy kaznodzieje niszczenia, które mówią, Bóg Cię zniszczy. Ja mówię, Bóg Cię nigdy nie zniszczy. Bóg zniszczy głupotę w Twoim życiu. Bóg zniszczy grzeszne nawyki w Twoim życiu. Jego moc uderzy w grzeszne nawyki. Powiem Ci coś. Z wieloma rzeczami może się borykasz dzisiaj, ale jeżeli ty tylko pozwolisz teraz, żeby fala Bożego potopu uderzyła, to w jednej chwili wyjdziesz z mentalności grzechu. W jednej chwili. W jednej sekundzie. W jednej sekundzie. Ja uwielbiam terapie Chrystusowe. To są jednosekundowe terapie. Jednosekundowe. Rozumiesz? Już nie będziesz musiał jeździć, żeby z Ciebie demony wyganiali. Już nie będziesz musiał tego robić W ogóle wiesz o co chodzi? Zobacz, zobacz ile Ci to zaoszczędzi Ile zaoszczędzisz czasu, paliwa Więcej To Ci zaoszczędzi Wiesz czego? Czasu na przerwy trwanie przed Bogiem Mówienie przepraszam, przepraszam, przepraszam Już nie będziesz tego robił A wiesz czemu nie będziesz tego robił? Bo nie będziesz grzeszył Halleluja Tak się nie grzeszy to się nie przeprasza To jest bardzo proste Zaoszczędzi Ci to czasu Będziesz miał więcej czasu na uwielbienie na wielbienie Boga na wielbienie Boga, halleluja będziesz wielbił Pana, wywyższał Go gdyż Boży potop uderzy w to co jest chore ilekroć nadejdzie pochwyci Was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy i tylko grozą będzie rozumiane, będą rozumiane objawienia Bóg mówi, każdego dnia każdej nocy, każdego ranka jestem, będę uderzał swoją wodą życia w Ciebie i dla, dla, I dla tych chorych toków myślowych Objawienia będą groźne Wiecie, jak przychodzą do mnie Boże, objawienia, one są groźne Ja mówię, ojej, Mówię, Boże, mam to robić? Tak To jest groźne dla mnie, groźne dla duszy mojej Moja dusza to by zwinęła tyłek w toki by w ogóle poszła Na groma mi to potrzebne Rozumiesz, o co chodzi? Po co mi to? Mi, po co mi, ja, mają na mnie wołać z wodzicielu? Rozumiesz? I przestrzegać yy, przed, przed, przed tym, co Ceroński. Ostatnio moja żona z kimś się tam spotyka, i ktoś, yy, taka jakaś osoba przyszła, yy, moja żona szła z kimś, i ta, yy, yy, yy ta osoba, z którą moja żona szła, spotyka tamto i mówi: To jest Agata Cerońska, krok, tamta krok do tyłu zrobiła. Cerońska. Tak, jakby by powiedziała: Cerońska. Wiesz, człowieku Co za głupota Ale to jest groźne Duchowość jest groźna dla cielesności Jest groźna Brat Derek Prince Kiedyś został zaproszony do jednego domu Żydowskiego domu I oni tam go zaprosili do jedzenia bo on, bo, do, do stołu, bo oni chcieli Żeby on im opowiadał o, o Mesjaszu Jak on tam wie, to byli judaiści To nie byli chrześcijanie, ale chcieli I Derek Prins zjadł i ta kobieta, ta Żydówka mówi Panie prync Czyli twierdzi Pan Że Jezus Wstał z martwych, tak? A princ mówi Spojrzałem jej głęboko w oczy Mówię Nie tylko wstał z martwych Ale cały czas żyje Siedzi w niebie jest tutaj I ona się cofnęła i mówi To co Pan mówi to jest Niebezpieczne Duchowość jest niebezpieczna Dlatego jest napisane Tylko grozą będzie rozumienie objawienia Gdyż za krótkie jest łoże Aby się można wyciągnąć I za wąskie przykrycie Aby się można otulić Im bardziej będziesz szedł w ducha Tym bardziej ci będzie niewygodnie w ciele Ludzie mówią Jak ja się mam pozbyć cielesności. Ja mówię A powiem ci jak przez niewygodę Będzie ci niewygodnie Niewygodnie Posłuchaj Normalnie jest nam wygodnie w ciele Ale kiedy idziesz w seferę nadprzyrodzoną Zaczyna Ci być niewygodnie w ciele Normalnie sobie chodziłeś po ulicy Jak ktoś jechał na wózku inwalidzkim To było dla Ciebie normalne A teraz idziesz w ducha I ktoś jedzie na wózku inwalidzkim To jest dla Ciebie problemem A w ogóle go nie znasz Nie wiesz jak ma na imię Nie znasz marki jego wózka Wiesz o co chodzi? Ale, ale to jest dla Ciebie wkurzające Że on na wózku jedzie To Cię wkurza Ty idziesz się wkurzasz normalnie jak żyłeś w sferze ziemi a ja to, ja to ulewam, po prostu co mi obchodzi nie będziesz będziesz szedł jechał i wkładał swoje pieniądze w to aby inni mogli usłyszeć o Chrystusie rozumiesz o co chodzi? po prostu życie swoje położysz bo ci będzie niewygodnie w sferze ziemi jest takie rozwiązanie Boga na cielesność on daje niewygodę. Ale jak? Religia ci powie, no tak pan krzyż daje i ty krzyż ten niesiesz, tak? Wiesz o co chodzi? Ja mówię, ty chyba pomyliłeś kogoś. Co ty myślisz, że kto to jest Pan. Krzyżak. Wiesz o co chodzi? Ludzie myślą, że Bóg to jest jak krzyżak. Bo no, wiesz, ten tam, bo templariusz jakiś. Krzyż ci daje. Nie. Bóg będzie kierował Ciebie na sferę ducha i będzie mówił patrz w moją prawdę. Zacznij poruszać się w nadprzyrodzoności, a zacznij być ci niewygodnie. Łoże będzie za krótkie, a kołderka za krótka. Będziesz chciał się nakryć tą ziemską, tą, tą, tą, tym co ziemskie i ci będzie w nóżki zimne. Będziesz wkurzony, aż zwalisz to wreszcie wszystko i powiedz, nie będę spał. W tym parłogu kopniesz to i koniec. Rozumiej koniec. My nie będę tutaj spał na tym króciutkim łóżeczku i pod ich tym króciutkim kotyczkiem się okrywał. Co ja jestem, jakiś dziad, co mnie stać na łoże i na konkretną kołdrę? Ja nie lubię takich kołderek. Po prostu. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w Dolinie Kipeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła, niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę, dziwna ta jego praca. To są rzeczy nadprzyrodzone, dziwne, nienormalne. Dziwne i nienormalne. Dziwne i nienormalne. Ostatnio byliśmy na takim spotkaniu przez facet głuchy. Jedno ucho miał, całkiem głuche Drugie prawie głuche Miała para aparat nim I ja zacząłem do tego głuchego ucha mu mówić I mówię Bądź zdrowy, słysz I tam co robię, co ja mu z tym uchem nie robię Maintykuję mu człowieku Grzebię mu w tym uchu człowieku Gromię tam wszystko, palce ślinię, wsadzam Proszę ciebie, facet stoi twardo Proszę ciebie Nic nie słyszy, szepczę, Szepcze, wie, szepcze mu do ucha Nic, krzycze, nic nie słyszy, głuchy wpij na te ucho Mówię, mówię, no bo robocie, no co no zrobiłem wszystko, co po, poważny charyzmatyk powinien zrobić, proszę Ciebie parę razy go trzepnąłem, coś tam, wszystko zgromiłem wszystko, co było możliwe głuchy dalej ha, i słyszę ten cichy głos, wiesz, Bożego Ducha Artur, tak Ty się tutaj modlisz o uzdrowienie, jak, jaką, jaką potrzebę, jak On nie ma w środku tam nic, mówi, bo mu nie urosło Panie, to mówi, to mam się modlić o cud pomodliłem się o cud powiedziałem, a teraz wyrośnij mu, co tam cię nie ma bo ja nie wiem, co tam nie ma ja nie jestem laryngolog wiem, że tam jest jakieś sprzęgiełko, wahadełko jakieś... Kowadełko, kowadełko, jakieś tam strzemiączko, takie pamiętałem z biologii, ale zapomniałem ale to chwała Bogu Najwyższemu bo Bóg nie potrzebuje laryngologów Bóg potrzebuje mojej wiary w cuda ja mówię, tam co Cię nie ma, to urośnie W imieniu Jezusa I facet zaczął słyszeć szum Mówi, słyszę szum Halleluja Zaczął słyszeć szum I to od razu nie było Bo, bo to nie było w jednej chwili On dopiero do mnie za godzinę Mówi, słyszę szum, zaczęło mi szumieć A Bóg do niego mówi, zaczęło mu szumieć Bo mu wyrasta Rozumiesz? ale dlaczego ja mogę, ja na ludzie do tego mogę podchodzić rozumiesz, wiesz dlaczego mogę do tego podchodzić na ludzie? bo to nie jest moje dzieło rozumiesz, to nie ja to robię ja jestem wolny w tym wszystkim ja w ogóle mam z tego wielki ubaw dzisiaj rozumiesz, ja mam zabawę z tego ja się nie spidam w tym wszystkim bo to nie ja robię wiesz za co jestem odpowiedzialny żeby patrzeć w ducha żeby stać na jego prawdzie jak Bóg tworzy uszy to stworzył do nich też części zamienne jak znam życie rozumiecie jak wygląda moje postrzeganie duchowości że jeżeli Bóg coś stworzył, dajmy na to rękę to ja wierzę, że każdy człowiek ma części zamienne do tej ręki w niebie i możemy je ściągnąć przez wiarę stamtąd po prostu po prostu i coś wam powiem, to się nie mieści w naszej logice no nie w mojej przynajmniej Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania Wiem jedno, moje zadanie patrzeć w ducha Moje zadanie stać w prawdzie Moje zadanie poruszać się w sferze przyrodzonej Przez cały czas Czy czuję, czy nie czuję Tutaj, przed chłopak na ulicy Do nas boli go, no kostka Kładziemy ręce W imieniu Jezusa Bądź zdrowy Boli, nie boli, idź z Bogiem Rozumiesz o co chodzi Dl Dlaczego? Czy ja, czy ja coś czułem? Nic nie czułem On był nieświeży Jego czułem Rozumiesz? Jego czułem Bo chłopak na ulicy żyje A Bóg ma uzdrowienie również dla tych Którzy nie mają swoich mieszkań Bóg ma uzdrowienie Wiecie kiedyś w jednym kościele Na nasze spotkanie Przyszedł człowiek Pijany jak worek Przyszedł pijany jak worek i na tym spotkaniu, kiedy on był pijany jak worek, proszę Ciebie Bóg mu uzdrowił jego chory kręgosłup nikomu nie uzdrowił, tylko jemu wiecie czemu, bo tylko on w to wierzył, swoim pijackim Uuu! wyszedł do przodu, żeby się o niego modlić To ciekawe wieczorem po jeszcze się zaprawił proszę Ciebie, z tego szczęścia chyba że go plecy nie bolą a następnego dnia to rano już czekał o 6 rano przy, przy namiocie ewangelizacyjnym a potem oddał życie Jezusowi Rozumiesz? Ale kiedy mu zaczął, kiedy mu Bóg plecki naprawił, jak był nawalony jak automat. A wiesz dlaczego? Bo tylko on miał wiarę. I taka babcia 70-letnia tam była. Tak zaczęła. Ach, hallelujah, hallelujah! Jakiej Bóg plecy uzdrowił. A reszta, rozumiesz? A reszta trwała w atmosferze ziemi. Twardo stali na ziemi. Nic mi nie zrobi Bóg. Hmm. ja to myślę, że niektórzy ludzie to mają takie niewidzialne, takie rury wmontowane w ziemię odtąd im idzie i tam jest wbetonowana i tak stoją czasami ludzie mówią że czeka aż mi Pan dotknie tak, że padnę pod mocą ja mówię, kiedyś powiedziałem na jednym spotkaniu mówię, żeby, żeby nawet benechinem ktoś w Ciebie rzucił to i tak by ci się nic nie stało benechin by Ci się od Ciebie odbił i wrócił z powrotem Tobie by nic się nie stało, bo Ty jesteś przyspowany w duchu bo Ty patrzysz na ziemię, a moja ziemia moja ziemia ziemia przeminie to co ziemskie przeminie to co ziemskie jest nietrwałe choć najbardziej widzialne najbardziej dotykalne, najbardziej doświadczalne rozumiesz? ostanie się to co niebiańskie ostanie się Twój duch Panie powierzam Ci ducha mego powiedział Jezus na krzyżu spójrz ostatni werset teraz więc nie drwijcie wy przyspawani do ziemi nie drwijcie aby nie zacieśniły się więzy wasze człowiek ziemski albo zacznie patrzeć w ducha i pójdzie w sferę niebiańską albo demoniczne siły tak go przywiążą rozumiesz? że się go nie odwiąże gdyż słyszałem od wszechmocnego Pana zastępów, że postanowiona jest zagłada całej ziemi co jest postanowione? zagłada ziemi, nie jest napisane, że zagłada nieba nie możesz być człowiekiem z ziemi nie możesz chodzić w mentalności ziemi, nie możesz poddać się pod mentalność naturalności nie możesz tak myśleć bo to Cię zawinie diabeł porusza się w mentalności ziemi, choć jest duchem, ale on wykorzystuje mentalność ziemską ja od 2001 roku nigdy nie narzekam Zapytajcie moje żony Nigdy, ja nigdy na nic nie narzekam Nie skarżę się od 2001 roku na nic Naprawdę Bóg mi świadkiem Płaczę sobie przed Bogiem od czasu do czasu Więcej Nie mam pretensji do ludzi W ogóle Wiecie co, że ja w ogóle nie oczekuję, że mi ludzie pomogą? Wiecie, że ja w ogóle nie oczekuję Ja w ogóle nie liczę na człowieka? na żadnego człowieka ja kocham człowieka ale w ogóle nie liczę na człowieka wiesz co się dzieje kiedy liczysz na człowieka? to jest bałwochwalstwo człowiek staje się twoim Bogiem człowiek nie może być twoim Bogiem twój mąż nie może być twoim Bogiem twoja żona nie może być twoim Bogiem twoje dzieci nie mogą być twoim Bogiem rozumiesz? twój kościół nie może być twoim Bogiem nic, nic ty masz jednego Boga ja i Jezus Zdobędziemy świat, ja i Jezus, Jezus i ja Doktryna nie może być Twoim Bogiem Biblia nie może być Twoim Bogiem Nie ma takiego czegoś jak Ojciec, Syn i Biblia Święta Taka Trójca nie istnieje Rozumiesz? To tak nie ma po prostu To nie o to chodzi Musisz być człowiekiem chodzącym w nadprzyrodzoności. Ja się do tego zachęcam ktoś, ktoś powie, ale to jest trudne Nie, to nie jest trudne, to jest niemożliwe To jest niemożliwe ale jaki jest początek? Proszę Cię, patrz w tą stronę, patrz w swojego ducha Zacznij mówić tak jak, mówi, tak jak mówi Słowo Zacznij siebie postrzegać jako osobę niebiańską Przestań siebie postrzegać jako osobę ziemską Ja nie dam rady, ja nie potrafię, ja nie umiem A czy mi się uda, czy mi się nie uda Ja nie wiem nawet czy jutro będzie Tak, ja mam plany na jutro Nawet dosyć takie sowite. Ale ja nie mam na to dowodów żadnych Rozumiesz? Ja nie mam wiary o jutro Ja wierzę w Boga Który jest w wieczności Ja wierzę, że ja jestem z Nim połączony W tej wieczności I guzik mi obchodzi, czy to cała ziemia się zawali A niech się wali Jak ta ziemia się będzie walić To ja będę leciał Bo ludzie nieba Są lżejsi od powietrza Bo jest napisane Że zostaniemy uniesieni spotkamy się z Jezusem, gdzie? na obłokach <śmiech> przyciąganie ziemskie przestanie na nas pływać. na obłokach się spotkamy po prostu bo jesteśmy ludźmi nieba a ten cały świat porusza się w takiej sferze borderline na takim na takim pograniczu chorób psychicznych rozumiesz? to są takie pogranicza trochę na ziemi ludzie mówią, trzeba stać mocno na ziemi ja mówię, ale po co? to przeminie, grunt ci się usunie pod nogami może wstaniesz do pracy któregoś dnia, proszę ciebie, tak jak mój przyjaciel mówi rano wstają do pracy wsiadają swoje samochody, proszę ciebie, przyjeżdżają patrzą, a tutaj niestety aniołowie zamykają banki firmy i mówią zamykamy interes zamykamy interesy po interesie przyjaciele bardzo was proszę zacznijmy się postrzegać jak duchy zacznijmy się poruszać w sferach nas przyrodzonych tak będą o nas mówić różne rzeczy ale powiem ci coś to jest warte to jest warte o nas piszą brukowce ale ja się cieszę, że piszą brukowce bo brukowiec ma 600 tysięcy nakładu wydrukowali mnie z cygarem w zębach do syna dzwonię, pytam się widziałeś gazetę? widziałem Alvaro, mówi do mnie ja w takim szlafroku siedzę z cygarem, bo tam jest kontra ze starego życia i, i, i z nowego życia, że był bandziorem a, a, a jest wierzącym człowiekiem 6. Teraz e, Agata e, zrobiła program 6. Słowo na niedzielę. Znowu miliony ludzi zobaczą. 10. Następny program Słowo na niedzielę. Żebran 20. Jeden 6. Teraz 20. Miliony ludzi usłyszą Ewangelię. Usłyszą Ewangelię w mocy. Przy okazji zewangelizowała całą ekipę. W jednym i w drugim przypadku. Aktorów, wszystkich, którzy tam byli. 8 e, słowo. A kamerzyści chcą z nią nakręcać, dlatego że tutaj nie tracą czasu tutaj materiał się nakręca wiecie jak się nakręca materiał Oso, o, o osobie, która żyje niebem nie nakręca się cztery godziny de, de, de, de, de, de, się powtarza ona idzie i głosi uwalnia słowo a ci kamerzyści mówią tylko pani Cerońska dlaczego? ponieważ ona mówi prawdę to nie jest wyreżyserowane tam nie ma przeczytanych, na, na, zapisanych scenariuszy różnych. Rozumiesz? Religia będzie chciała, żebyś miał scenariusze różne. Żyj sferą nadprzyrodzoną. Ten świat się ugnie przed tobą. A nawet, jeżeli miałbyś zginąć męczeńską śmiercią, rozumiesz? To będziesz sobie szedł do nieba i będziesz już wtedy pewny, że masz taką koronę, że ci się bania ugnie. Rozumiesz? Już nie będziesz miał takiej normalnej. Bo za śmierć męczeńsko, to Ci wsadzą koronę, to koronę. Tylko obsiądziesz na zawiasach. Już tylko będziesz mógł siedzieć z barankiem na tronie. Już nie będziesz stał. Rozumiesz? Bo kamienie szlachetne będą Ci ciążyć. I wtedy nawet. I wtedy nawet będziesz zarobiony. Zawsze będziesz zarobiony. Jeżeli będziesz człowiekiem sfery nadprzyrodzonej. Nawet gdybyś miał zginąć za prawdę. Lepiej zginąć za prawdę Lepiej zginąć w prawdzie Rozumiesz, niż bujać się w parametrach kłamstwa Niż chodzić po tym chorym e, e, po, po, po tym chorym systemie kłamstwa Nazywanym ZIEMIĄ Ziemia to matka Ziemia jest na wykończeniu Kończy się temat ziemi Kończy się, już wydała, już wszystko wydała co mogła Człowieku. wszystkich ściemniaczy już wydała Darwina wydała, Freuda Marksa, Engelsa Wszystkich ściemniaczy już wydała A niebo teraz koryguje wszystko Jest korekta nieba Po prostu Chciałbym, żebyśmy się pomodlili Wstajmy proszę, Hallelujah. Ojcze, ja modlę się Żeby to słowo docierało głęboko Dzisiaj do nas, ojcze Do mojego umysłu również, ojcze Ojcze, niech ono przenika moją duszę Niech ono przenika duszę każdego z ludzi tutaj Ojcze, dziękujemy, że Twoje słowo Ono jest jak miecz Ono jest jak młot Ono jest jak wiatr, jak woda, Ojcze Ono jest jak śnieg, Ojcze ono wypełnia, ono ugruntowuje, ono umacnia. Ojcze, ja Tobie za to dziękuję. Ojcze, i modlę się o każdego człowieka, który jest tutaj dzisiaj. O każdego człowieka, który dzisiaj przyjął Twoje słowo, Ojcze. Niech moc Twojego słowa teraz pracuje w ludziach. Niech Twój Święty Duch objawia prawdę, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym się modlić, kochanie.